Piotr Cichocki jest antropologiem internetu z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał pracę doktorską o tym, jak używanie internetu i nowych technologii wpływa na tożsamość polskich użytkowników sieci. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradio. Dzień dobry państwu, chciałbym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 Tutaj odwołując się do Marlene Strattern, która, która, jak Państwo widzą, jest autorką książki Gender of the Gift. Wymiana jest czymś, poprzez co człowiek nawiązuje relacje z innymi, poprzez co nawiązuje relacje z, nie tylko z przyjaciółmi w społeczeństwach pierwotnych, była to rodzina, plemię. Obecnie są to różnego rodzaju znajomości, które, które można określić jako związki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 czy, czy Dody, w jakimś stopniu można powiedzieć, że kulturowo wymieniają się z nią, to znaczy e, oferują jej swoje zainteresowanie, uwielbienie w zamian za, za jej wizerunek, za jej muzykę. Można, e, można jednak e, mieć świadomość, że to, co dostają od, <tryk> od Sydney Spears, czy od Dody, czy od Justina Biebera, e, nie jest do końca czymś, nazwijmy to, osobistym, czy wychodzącym z głowy danej osoby, znowuż takie